Dzień dobry, z nami w studiu jest Miłosz Motyka, minister energii, polskiej Stronnictwo Ludowe. Witam pana. Dzień dobry. Zanim o paliwach, to proszę o komentarz do decyzji prezydenta. 96 nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Prezydent Karol Nawrocki podpisał po kilku miesiącach zastanawiania się, analizowania, to dobrze? No presja ma sens, to jest efekt spotkania ministra, koordynatora i wicepremiera Kośniaka Kamysza z panem pre prezydentem. Rono było w styczniu. Tak, ale to rzecznik prezydenta nawet powiedział, że to jest efekt tego spotkania. Szkoda, że tak późno, to prawda. I w ogóle dziwię się, że potrzebne było spotkanie, żeby prezentowi tłumaczyć, że takie nominacje należy podpisać. No ale no, będziemy to robili, będziemy, jeżeli będzie taka potrzeba, zawsze prezydentowi tłumaczyli polską rację stanu, interes polskiego bezpieczeństwa. Jeżeli jest ktokolwiek z obozu prezydenta, któremu trzeba też wytłumaczyć e, potrzeby e, Polski, potrzeby ojczyzny, potrzeby bezpieczeństwa, to jesteśmy na to gotowi każdemu to tłumaczyć i tym, którzy rozumieją interes Polski i tym, którzy tego nie rozumieją. A dlaczego prezydent prezydent tego nie prezydent tak rozumie, długo myślał? Bo jemu na bezpieczeństwie Polski widocznie nie zależy tylko na sporze politycznym. I dzisiaj, jak widać, te nominacje zostały podpisane, ale nie było żadnych merytorycznych powodów do tego, żeby zwlekać. Minister Leszkiewicz tłumaczył y, dzisiaj, że y, prezydent prosił o uzupełnienie tych wniosków i zostały poprawione zgodnie z procedurami. Długo. Długo to robił i długo zwlekał. I szkoda, że taka decyzja została od razu y, zakomunikowana jako negatywna. Zawsze mógł wcześniej y, to zakomunikować. Zawsze nie musiał z tego też robić takiego politycznego cyrku. A mam wrażenie, że prezydent blokując, wetując, y, hamując wszystkie możliwe nominacje, inicjatywy legislacyjne, jakiekolwiek procedury wychodzące z rządu po prostu stawia się w roli takiej opozycji najsilniejszej wobec rządu i właściwie to jest jego dzisiaj, y, to jest jego sposób na... Y, funkcjonowanie w polityce. Szkoda, że odbija się to kosztem bezpieczeństwa. Zresztą to nie jest tylko i wyłącznie kwestia nominacji. To jest także kwestia stricte ustawczy działania pana prezydenta. No program SAVE jest tutaj jednym z dowodów na to. Do kiedy będą niższe ceny paliw w Polsce? Yy, mamy nadzieję, że szybko będą jeszcze niższe. Yy, Ale ja pytam o tarczę pyta, paliwową rządową. A ja mam, a ja mam no nie tylko oczekiwanie. Myślę, że wszyscy mamy takie oczekiwanie że te ceny będą niższe, tak jak były przed konfliktem na Bliskim Wschodzie, bez potrzeby stosowania obniżki podatków. Wtedy, gdy będziemy widzieli uspokojenie sytuacji na rynkach, wtedy, gdy cena np. tony diesla, czy yy, yy, po prostu cen w kurcie, paliw także benzyny będzie niższa. Myślę, że w okolicy tego, co mieliśmy, z jakimi mieliśmy do czynienia cenami przed wybuchem tego konfliktu, no to wtedy będziemy mogli mówić o wygaszeniu e, tych tarcz. Natomiast dzisiaj są one potrzebne, dzisiaj są one po prostu konieczne. E, ta perspektywa jest e, w miarę optymistyczna. Myślę, że w kolejnych dniach, jeżeli sytuacja się nie zmieni radykalnie, bo dzisiaj widzimy to, co zapowiadałem w zeszłym tygodniu, że sytuacja uległa uspokojeniu i te ceny są z dnia na dzień niższe,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 nie słyszę polityków w opozycji, którzy by chwalili takie działanie, że te ceny spadają. Oni się cieszą wtedy, gdy ceny są wysokie, bo mają argument do tego, żeby uderzyć. Natomiast jak widać, ten interes państwa polskiego i sytuacja ich nie uspokaja wtedy, gdy trzeba zakomunikować obniżki, ale będą. E, I politycy piszą, mówią, że rząd za późno wprowadził te tarcze e, i obniżki to jest podatków. Jeżeli chodzi o kwestie związane z obniżką marży detalicznej niemal do zera, Orlen zdecydował o tym w pierwszych dniach po wybuchu tego konfliktu. Tak samo jeżeli chodzi o dodatkowe promocje, które dały też impuls na rynku. Mówiliśmy o tym bardzo otwarcie. Jeżeli w kolejnych tygodniach nie dochodziłoby do uspokojenia tej sytuacji w prowadzimy obniżki podatków. Tak, Wprowadziliśmy je, tylko lepiej niż PiS, bo my je wprowadziliśmy gwarantując, że obniżka podatków, obniżka VAT-u i akcyzy będzie przekładała się na obniżki na stacjach i to ma miejsce. I to Ale te ceny maksymalne, panie ministrze, ceny maksymalne, y, y, regulacje dotyczące cen maksymalnych obowiązują do końca czerwca? Tak. To znaczy, że do końca czerwca będzie tarcza I dzisiaj nie ma chyba człowieka na świecie, który byłby w stanie określić y, tutaj okres y, y, czasu, jeżeli chodzi o funkcjonowanie tarcz y, takich... Y, antyinflacyjnych ze względu na to, że po prostu nie wiemy, jak konflikt na Bliskim Wschodzie się rozwinie, ale zwracam do ceny maksymalnej, dlatego wprowadzono, żeby nikt po drodze, ani pośrednik, ani spekulant, ani koncern nie zarobił na sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia na przykład w 2022 i 2023 roku, gdy wprowadzono obniżki podatków, ale podniesiono marże, na przykład Orlenu. Wtedy rekordowy zysk w 2022 roku w czwartym kwartale, yy, kilkanaście miliardów złotych Orlenu, przecież nie wziął się z kosmosu, tylko wziął się z kieszeni Polaków. Dzisiaj nie będzie ewidentnie takich zysków, bo nie mamy mechanizmu, który jakkolwiek pozwalałby na zarabianie po drodze. Mamy ustalony mechanizm, który państwo kontroluje. Zresztą yy, inne państwa, Czesi, yy, także taką cenę maksymalną yy, wprowadzili, Kolejne państwa, jak Litwa, inicjatywa prezydenta na Usedy, także zmierza w tym kierunku, więc po prostu przyjęliśmy skuteczne rozwiązanie, które jak widać funkcjonuje. Czy Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski po porażce Wiktora Orbana na Węgrzech wrócą do Polski, czy y, polecą dalej na przykład do Stanów? Będą uciekali dalej, bo tchórz zawsze pozostaje tchórzem i Zbigniew Ziobro będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości, przed odpowiedzialnością, przed prawem i prawdziwą sprawiedliwością, gdzie tylko będzie mógł, bo się po prostu tego, co robił, wstydzi i y, nie chce odpowiadać za to, co robił. Swoją drogą minister sprawiedliwości, najdłużej On urzędujący... On się wstydzi Zbigniew pro tego, co robił? On mówi, że nie wraca do Polski, bo tutaj nie może jest, liczyć na sprawiedliwe to potraktowanie jest to, przez dobrze, prokuraturę. To, a propos tego traktowania, to jest najdłużej urzędujący minister sprawiedliwości, ale też prokurator generalny po 1989 roku. Miał największy wpływ na układanie wymiaru sprawiedliwości i przed tym wymiarem sprawiedliwości ucieka. To jest dowód na to, jak on go układał. Natomiast y, y, oczywiście próbuje tworzyć wrażenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Niezależna prokuratura nie była wtedy, gdy nadzór nad nią pełnił Zbigniew Ziobro, a politycy. Ale nic się nie zmieniło, opozycji. jeśli chodzi o przepisy. Dalej mamy Dokładnie. prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości w jednej tak. osobie. I co? Dalej mamy przepisy, tak które wprowadził tak Zbigniew, Zbigniew Ziobro, no się... pozwalające ręcznie mhm. sterować śledztwami. N nikt tego nie robi, to po pierwsze, a po drugie, właśnie do tego zmierzam, panie redaktor. Wtedy politycy opozycji przed obliczem prokuratury się stawiali. Stawiali się. Donald Tusk nie miał problemu w tym, żeby yy, na przykład ale jest także e, kilku innych, którzy e, w tych śledztwach stawali z otwartą przyłbicą, często wobec e, absurdalnych zarzutów, więc nie ma powodu, żeby dzisiaj Zbigniew Ziobro tchórzył, e, poza tym, że się boi, Odpowiedzialności za swoje czyny. Ale Zbigniew Ziobro ironizował, żartował w rozmowie z reporterem Polsatu, że sprawdza loty do Stanów Zjednoczonych. Czy rzeczywiście jest taka możliwość, że znajdą polscy uciekinierzy schronienie u Donalda Trumpa? Nie wiem. Naszego sojusznika głównego? Nie wiem, panie redaktor, tylko żadna władza nie jest wieczna. I niezależnie od tego, kto rządzi w Stanach Zjednoczonych, na Węgrzech, kto rządzi w innych państwach, ta władza może być ulotna, chwilowa. A myślę, że sojusz pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi zbudowany na jednak wartościach i wzajemnym zrozumieniu i szacunku jest znacznie silniejszy niż jakakolwiek władza, która jest sprawowana w danym momencie. I nikt nie poświęci dobrych relacji partnerskich, opartych na szacunku i na tych wartościach, o których mówiłem, w imię chronienia potencjalnego przestępcy. Peter Maciar, kandydat na premiera Węgier, wybiera się z pierwszą wizytą do Polski, do Warszawy. Czy spotka się z nim też wicepremier i szef monu Władysław Kośniak-Kamysz? Tego nie wiem, to będzie zależne. spotka od się z nim Donald Tusk. W tej Donald wizyty, no, premier spotka się z premierem, ale my jesteśmy otwarci na tę współpracę. E, no, myślę, że jednym z największych wyzwań jest zapewne współpraca w sektorze energetycznym. E, Sytuacja także wokół wsparcia dla Polski wojskowego. No te dwa miliardy złotych, które Polska powinna uzyskać z Unii Europejskiej jako rekompensata za wsparcie Ukrainy, także powinno być do szybko odblokowane. To także ma ważny wymiar dla, które dla blokował Wiktor relacji, który blokował sojusznych pis I yy, yy, to, to zresztą pokazuje, jak totalnie nieskuteczna jest polityka PiS-u. Natomiast y, y, na pewno bardzo wielkim, myślę, że jednym z najważniejszych, ale wielkim wyzwaniem i bardzo ważnym tematem jest współpraca energetyczna. Y, dotychczas... Y, no właśnie, na... Węgry y, są uzależnione od surowców rosyjskich. Tak, tylko na różnych, właśnie do tego zmierzam, na różnych posiedzeniach Rad Unijnych do spraw energii. Tam minister siarto za to odpowiada bezpośrednio. Y, y, jako minister spraw zagranicznych i handlu. Ciekawa jest konstrukcja z, w ogóle na Węgrzy, gdzie... w to ten minister, który o wszystkim, co się działo w Brukseli tak, donosił, donosił um, Rosji, Ławrowowi. ławrowowi w trakcie właśnie wtedy, gdy były no, najpoważniejsze decyzje podejmowane, chociażby we wrześniu ubiegłego roku dotyczące programu Repower, kończącego z rosyjskim gazem w Europie, gdzie inne państwa, tak jak Słowacja, czy właśnie Węgry uzyskały derogację, mówił wprost, że tego rozwiązania nie powinno być, bo Węgrzy po prostu... Potrzebują i chcą mieć oparcie w swojej energetyce orsyjskie surowce. To nie było efektem matematyki, to nie było efektem sytuacji geopolitycznej, geografii, jak próbuje tłumaczyć to Jarosław Kaczyński w jednym z wywiadów w, w węgierskiej stacji radiowej, tylko po prostu o czystej chęci. Są możliwości do tego, aby i gaz, i ropę, Węgrzy ciągali, importowali z innych kierunków. Zresztą minister Sziarto na tych radach okłamywał nas, ministrów energii, co udowodniliśmy z ministrem energii Chorwacji, Jan też mówiąc o tym, że Węgrzy mają dzięki jego właśnie polityce, dzięki temu sojuszowi z Rosją, niskie ceny ropy. Okazało się, że ceny bez przed konfliktem na Bliskim Wschodzie, były na Węgrzech wyższe niż w Polsce chociażby, więc jest możliwość importu z innych kierunków, jest możliwość zastąpienia tych surowców, wystarczy rozmawiać i jesteśmy na tę współpracę gotowi. Polska także, jako też państwo budujące e, północną e, bramę gazową, e, jako hub gazowy, jesteśmy w stanie o tym też rozmawialiśmy, sugerowaliśmy innym państwom naszego regionu. To się udaje robić z Ukrainą, to się mamy nadzieję uda też robić ze Słowacją i może się udać z Węgrami, wesprzeć tutaj te Czy państwa. Czy Peter Madżar zamknie to chcieć kierunek rosyjski? Współpracy? To, będzie, to są właśnie wieloletnie umowy, które na pewno będą myślę, stopniowo wygaszane, jeżeli Peter Madżar bardzo poważnie traktuje kwestię bezpieczeństwa. I tak e, rozumiem, że, że jest. Plus poważnie traktuje te zobowiązania, które podejmujemy na szczeblu wspólnotowym, bo to jest kwestia bezpieczeństwa całego naszego regionu, nie tylko jednego państwa, to nie będzie na pewno tej solidarności rozbijał. To po pierwsze. Po drugie na pewno ta wie, że ta dywersyfikacja pomoże zagwarantować stabilne niskie ceny. Tak jak w Polsce. Ale jeśli chodzi o wejście Ukrainy do Unii Europejskiej i y, rozmowy, które blokował Wiktor Orban, być może teraz tej blokady nie, nie będzie. Nie będzie, ale na pewno nie będzie też takiego pędu w stronę bardzo szybkiej akcesji która no, ma bezpośredni wpływ także na państwa graniczące z tym państwem, które do Unii Europejskiej wchodzi. I to nie jest wbrew narodowi ukraińskiemu, tylko to jest po prostu kwestia no, pewnych też zasad, na które my się umówiliśmy w ramach Unii Europejskiej, do której my wstępowaliśmy. I myślę, że tego też oczekuje Peter Maciu, tego oczekują zresztą też Polacy. Tego oczekują inne państwa. I e, no, to też e, nie od razu oczywiście będzie e, taki zwrot w polityce zagranicznej Węgier. Na pewno będzie solidna korekta, ale też ci, którzy głosowali na Pitera Madziera mają swoje oczekiwania, myślę, że mają dość jasne stanowisko. Myślę, że to jest proces, który będzie trwał. Najważniejsze jest to, by przestała obowiązywać ta blokada środków europejskich dla Ukrainy. A pan Żeby... się, rzeczywiście jest 90 miliardów e, pożyczki dla e, Ukrainy, które blokował Wiktor e, Orban. Pan się spodziewał takiej e, miażdżącej przewagi e, opozycji nad Orbanem po 16 latach władzy premiera Orbana? Powiem szczerze, rozmawiając z ministrami, naszymi koleżankami kolegami z państw ościennych, sąsiadujących także z Węgrami, mm, Sugerowali to. Sugerowali, że zmęczenie po prostu władzą, tym systemem na Węgrzech plus sytuacja gospodarcza, yy, z której myślę z Warszawy tak dobrze nie widać, yy, będzie miała wpływ na wynik wyborów i że będzie Wiktorowi Orbanowi bardzo trudno się przy tej władzy utrzymać, dlatego robił wszystko, żeby właśnie nie sprawami prawami paradoksalnie wewnętrznymi tylko zewnętrz, czynnikami zewnętrznymi u straszy, u straszy pomóc, pomóc sobie wygrać wybory. To nie jest właśnie tylko straszenie Ukrainą, Unią Europejską, Polską w części. Ale to jest bardzo mocny wpływ i wsparcie ze strony innych państw. I z wschodu, i z zachodu. I mimo to przegrał z Kretesem. To jest, myślę, nauczka dla wielu, także w Polsce, że sprawy danego państwa rozgrywają się przede wszystkim w danym państwie i żadna ingerencja z zewnątrz nie powinna sugerować Polakom, lubik, no, Ale prezydentowi narodowi, yy, Nawrockiemu wsparcie Donalda Trumpa przed drugą turą wyborów, wspólne zdjęcie, pomogło. A dlaczego nie pomogło e, wsparcie moim zdaniem, J. Nie J. było decydujące. i też Donalda Trumpa, bo na wiecu telefonicznie, co prawda, ale wystąpił e, jednak i poparł do, to nie, to nie, To nie poparcie Donalda Trumpa było decydujące, jeżeli chodzi o Karola Nawrockiego, tylko to, że skutecznie odcinał się po prostu od polityków Prawa i Sprawiedliwości w tej kampanii. A jak Pan ocenia to, że Jarosław Kaczyński powiedział, że nie pogratuluje Peterowi Madziarowi i użył rosyjskiej propagandy, czyli powiedział, że to jest człowiek, który w piekarniku upiekł szczeniaka? Dotychczas było tak, że były pewne granice absurdu, głupoty, idiotyzmu, którego politycy PiSu nie przekraczali. Nawet oni. Chociaż u nich ta granica była bardzo daleko posunięta. E, różne wypowiedzi wtedy nawet gdy rządzili e, ministrów oderwane od rzeczywistości, wydawało się, że jednak mają jakieś granice tego, tego absurdu, konsekwentnie je przekraczają. I w zakresie tego, jak odnosili się do tego, co, jak rządzili, co robili, i w zakresie tego, jak wygląda sytuacja zagraniczna, jak wygląda sytuacja w Polsce, e, po prostu tam już, tam już. Tam już Peron odjechał, nie tylko. Znaczy, nawet myślę, że dworzec. Tam nie ma żadnych granic, tam nie ma refleksji. Tam nie ma zastanowienia się nad y, skutkiem słów, nad ich zasadnością. No ale z czego to wynika, że prezes najbardziej, największej partii opozycyjnej, która twierdzi, że jest y, antyrosyjska, że Rosja jest zagrożeniem y, dla Polski, sięga po ruską propagandę? No, tak mówi, że ma... Ale on nie wie, że to jest ruska propaganda? No, on sam nie wie, bo są oderwani od rzeczywistości. Ale ma chyba współpracowników. Ma... Ale ma współpracowników, którzy, no jak widać, yy... granice absurdu, granice tej głupoty i idiotyzmu, o których mówiłem wcześniej, przesunęli bardzo daleko. Jak ja tam widzę doradców pana Błaszczaka, to, to, to, to, to czy, czego my się spodziewamy wokół prezesa Kaczyńskiego? Czy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek chce zastraszyć współpracowników nie. prezydenta? Wszczuł... Nie, ale jest jakaś odpowiedzialność w... za słowa i jest jakaś w... odpowiedzialność za swoje czyny. Zapowiada wszczęcie śledztwa w sprawie hmm. osób, które doradzały prezydentowi w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że prezydent za zaprzysiągł dwóch sędziów, wybrał sobie z szóstki, a czwórka nie została zaprzysiężona. I nie ma żadnych merytorycznych powodów do tego, w... żeby taką W, w obecności prezydenta Tylko zło złożyli wszyscy cała szóstka ślubowanie w parlamencie tak, I i umówmy, znaczy nie wprost? są dopuszczani do orzekania. Nie ma żadnej różnicy pomiędzy dwójką a czwórką, nie ma żadnej merytorycznej zasadności tego, by ten proces blokować, jakkolwiek go opóźniać albo zwlekać z przyjęciem ślubowania. No, jeżeli chodzi o doradców prezenta, to nawet oni byli dumni z tego, szukając i uzasadniając to działanie, sprzeczne z prawem, oczywiście w sposób skrajnie nielogiczny, więc myślę, że to chce sprawdzić Minister Sprawiedliwości. Jaki wpływ mieli na tę decyzję? Ale to jest wymierzone w kogo? W pana Zbigniewa Boguskiego, szefa kancelarii prezydenta, który jest główną osobą wypowiadającą się na temat tego Nie wiem, ale y jak tego w stół, w stół, to to się noży, to odezwały. I pan Boguski jako pierwszy się odezwał. Jak widać, czuje się odpowiedzialny za tę sytuację. A jak pan skomentuje to, że ta czwórka sędziów nie jest dopuszczana do orzekania przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego no to to ważne działanie. To jest blokowanie nie tylko sędziom pracy, blokowanie możliwości objęcia w pełni urzędu, ale to, co najważniejsze, to jest blokowanie nam, obywatelom, każdemu z naszych słuchaczy, yy, każdemu z yy, każdej Polsce i każdemu Polakowi, możliwości w ogóle ubiegania się o jakąkolwiek bezstronność, o jakąkolwiek yy, próbę yy, wrażenia lub możliwości, odwołania się do jedynej tak poważnej instytucji niezagrabionej przez Prawo i Sprawiedliwość. Obywatele dzisiaj możliwości wsparcia ze strony Trybunału Konstytucyjnego nie mają. I wydawać by się mogło, że prezesowi Trybunału Konstytucyjnego, w teorii, powinno zależeć na tym, by ten Trybunał odblokować, bo on zaczął pracować, by e, sprawy były podejmowane, by obywatele czuli po prostu potrzebę i chęć i taką możliwość, że ten Trybunał stoi po ich stronie. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. Nie wiem, czy jest z tego dumny kandydat PiSu, pan Siądkowski, czy on jest dumny z tego, że on rozwala Trybunał Konstytucyjny. To jest jego zaszczyt, to jest jego... czym Prawo i Sprawiedliwość za to mu bije brawo? Ale czy ten Trybunał y, Konstytucyjny znaczy, bo... będzie zablokowany? Y... No i to jest doskonałe pytanie do tego, człowieka do prezesa trybunału konstytucyjnego, który współodpowiada za to, jak ten trybunał ma ale pracę ja pana zorganizowaną. Pytam, bo ale pan jest przedstawicielem władzy, która rządzi w Polsce. Co mi pani redaktor powiedzieć, że minister zrobić? energii powinien e, nakazać odłączyć prąd, trafić do rozsądku tylko można prezesa trybunału konstytucyjnego, by po prostu zaczął tę sytuację normować, ale trzeba chcieć zacząć ją normować i albo tacy Politycy będą w Trybunale Konstytucyjnym, no albo nigdy, albo przywrócimy ten Trybunał obywatelom, bo dopóki prezes Świątkowski i tacy ludzie będą desygnowani do Trybunału i będą odpowiadali za tę pracę, to, to normalności się nie spodziewam, chyba, że uda się to zmienić na poziomie legislacyjnym, to też proponujemy, myślę, że nadziei. Na to no była już ustawa o Trybunale nawet dwie i nie ma. zostały zablokowane, Niestety. między innymi przez prezydenta Nawrockiego, ta ostatnia. Ale pan w części radiowej mówił, że Zbigniew Ziobro jest osobą ministrem sprawiedliwości, który najdłużej urzędował po 1989 roku. Na tym posiedzeniu Sejmu marszałek poinformował, że będzie przekazany do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej wniosek o postawienie Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Stanu. Po co ten wniosek? Wiadomo, że Trybunał Stanu jest w tej chwili chwili zablokowany, że postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej będzie długotrwałe. Nie wiadomo, czy w ogóle Komisja zdąży przed końcem kadencji. Tego nie wiem, jak będzie wyglądało cała, te, całe tempo procedury. Ona zawsze, jeżeli chodzi o Trybunał Stanu, nie jest najbardziej efektywne. Natomiast, jeżeli chodzi o samą odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu, to myślę, że Zbigniew Zióbro się do tego kwalifikuje chociażby w zakresie przekraczania uprawnień wpływania na ręczne na śledztwo, o których Pani redaktor mówiła wcześniej. No ale po co to, skoro jest w prokuraturze postępowanie Barmo prowadzone? mamy które stosujemy yy, we wszystkich możliwych instytucjach albo traktujemy to połówkowo. I pan zagłosuje za postawieniem Zbigniewa Ziobry przed Trybunałem Myślę, że większość posłów zagłosuje w parlamencie za zagłos. Tak. Na podstawieniem przed Trybunałem Stanu. A jaki będzie los drugiego weta prezydenta do y, ustawy o rynku kryptowalut na tym posiedzeniu Sejmu? Ma być weto głosowane? Spodziewam się, że zostanie podtrzymane, bo Prawo i Sprawiedliwość nie jest partią, która mm, nadmiernie rozumie swoje błędy, nawet jeżeli popełnia je z uśmiechem na ustach, rozbijając się o ścianę. E, jeżeli chodzi o weto w sprawie mm, kryptowalut absurdalne, skądinąd pan prezydent miał zaprezentować własny projekt ustawy i tego nie zrobił, więc jak widać nie ma alternatywy. To jest projekt, który miał gwarantować po prostu to, by te giełdy były odpowiednio kontrolowane, nie naruszał żadnej wolności, dawał poczucie odpowiedzialności też państwa za tę sferę i wsparcie dla tych, którzy mogliby zostać oszukani. Tego niestety PiS nie rozumie, prezydent to zawetował, ich interes jest dość jasny, Trudno by mieli uderzać w interesy firm, środowisk, które są im po prostu przychylne. Są im przychylne i według informacji, które przekazał premier Donald Tusk, e, jeśli chodzi o fundację Zbigniewa Ziobry i e, fundację e, Przemysława Wiplera posła Konfederacji, to oni dostawali pieniądze albo od tej giełdy e, największej zonda krypto, albo od prezesa tej giełdy. I to jest ciekawe jest to, że nie słyszałem... Czy powinna tej... się zająć tym prokuratura? Czy tutaj były jakieś związki? E, czy, czy te pieniądze miały przełożenie no, później na politykę? Służby to na pewno będą badać. To Zresztą zostało przez... Um premiera zapowiedziane. Z tym tylko, że no czas jest po pierwsze nieprzypadkowy, nie był przypadkowy, a po drugie, jak widać, okazały się te przelewy prawdą, bo nie ma z tego tytułu y, żadnego dementii. No Przemysław Wipler zapowiada pozew to, przeciwko Donaldowi Tuskowi. Już kolejny. Ty, ty, Przemysław Wipler, to każdemu pozew zapowiada i z reguły do tych pozwów nie dochodzi, więc między bajki można y, to wsadzić. Z czym też nie sądzę, żeby... Y, czy jeżeli tego przelewu nie było, no to to... To już trochę czasu minęło, to bardzo łatwo można było to udowodnić, a nie zostało. Czy on nie zaprzecza, że te pieniądze no dostał, tylko twierdzi, że nie lobbował na rzecz rynku kryptowalut. Ale a co, ma ale co dalej tak było, no to z regulacjami no to, tego to jedno, rynku? Trudno mi sobie wyobrazić, Panie żeby, ministrze, jeśli to węto nie bardzo... zostanie odrzucone to co dalej z regulacjami tego rynku, bo mamy przy informacje niepokojące, yy, medialne na razie, że yy, klienci, inwestorzy, którzy zainwestowali pieniądze w zonda krypto, nie mogą yy, odzyskać wy wypłat. Moim zdaniem należy próbować dalej uszczelniać te przepisy na tyle, na ile jest to możliwe i myślę, że z taką inicjatywą też yy, w końcu Ministerstwo Finansów i Gospodarki ponownie wyjdzie, tylko no, trudno ponawiać, ponawiać, ponawiać apele o zdrowy rozsądek do Pana Prezydenta, który je wprost, po prostu nie chce zrozumieć, bo ma w tym interes polityczny, interes czysto merkantylny także dla swojego środowiska politycznego, więc... Ale może lepiej po prostu w szerszym konsensusie napisać taką ustawę. Ale ci ludzie nie chcą, by jakakolwiek kontrola tego rynku funkcjonowała, jeżeli chodzi o PiS, jeżeli chodzi o Konfederację, bo jakakolwiek kontrola to jest uderzenie w tych, którzy ich wspierają, więc niestety te intencje są dość jasne i trudno mi wyobrazić sobie, by ten szeroki konsensus miał zostać zbudowany z tymi, którzy go nie chcą. Kolegium IPN-u proponuje na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej doktora Mateusza Szpytmę, wiceprezesa wcześniej związanego z Januszem Kurtyką. Czy będzie miał poparcie większość uzyskała w parlamencie? Wcześniejszy kandydat, Tego nie wiem, wiceprezes bo na ten Karol temat... Polejowski, nie uzyskał poparcia mhm. wystarczającej liczby głosów Tego nie wiem, bo na ten temat powiem szczerze, że nawet nie rozmawiam, ale za prezesa Szpytmę. Um, ja go oceniam bardzo wysoko. Czyli PSL zagłosuje za jego kandydaturą? Tego kantaturą? nie wiem, bo o tym, jak mówię nie rozmawialiśmy, natomiast y, ja oceniam y, i dorobek, i postawę, i obiektywizm, i doświadczenie y, prezesa Szpytmy wysoko. Na koniec chcę pana zapytać o sondaż przeprowadzony przez Polsat News po miesiącu od ogłoszenia kandydata na kandydata na premiera Przemysłowa Czarnka, kandydat PiSu. Czy jest dobrym kandydatem na premiera? Zapytała telewizja. Sondażownia w imieniu telewizji 67,8% odpowiedziało, że nie. 22,8% że tak. To nie tak. jest kandydat, który ma zostać premierem. To jest, po co jest kandydat na zderzaka, to po pierwsze. Po drugie też kandydat de facto Polski Wschodniej Polski Południowej, która ma PiSowi odbudować poparcie tam, które tracił na rzecz Konfederacji i Brauna. I to myślę, że w perspektywie kolejnych miesięcy będzie najważniejsze i decydujące, a nie to, czy w danym sondażu, Wynik dla tego czy innego kandydata byłby bardziej czy mniej pozytywny. Ma przemysłowczarnych spolaryzować dyskusję wokół różnych tematów, mają ściągnąć z powrotem, jeżeli chodzi o niektóre tematy dopisu, które odpłynęły do Konfederacji czy do Brauna będzie próbował tę dyskusję polaryzować i będzie wchodził radykalnie w te tematy, to już widać. Więc ten tlen dla Konfederacji i dla Brauna będzie próbował odbierać i po to jest. Po to jest. On jest oczywiście do wyborów. Później Prawo i Sprawiedli i tak nie będzie miał żadnej zdolności do tego, żeby tę koalicję zbudować. To po pierwsze. Po drugie, no przecież nikt sobie nie wyobraża, żeby wchodzić do rządu z panem Czarkiem, nawet gdyby miałby to być rząd koalicyjny. Ale 52... I 60% badanych w dzisiaj opublikowanym sondażu źle ocenia rząd Donalda Tuska. I co pan na to? Jak myślę, wie, wiele rządów w przeszłości y, są one oceniane przez pryzmat różnych rzeczy, także myślę, że z sytuacji geopolitycznej, na które też się nie ma wpływu. To prawdziwym sondażem będą wybory, rządy nigdy w trakcie kadencji nie miały y, sondaży, których nadmiernie rozpieszczały. Więc no my po prostu będziemy robili swoje i myślę, że e, pakiet właśnie chociażby związany z cenami paliw 3, e, kwestia programu SAFE i środków na obronność pokaże naszą skuteczność i e, to będzie miało też odbicie w sondażach. Obniżycie VAT na żywność do 0% jak domaga się w Czarnek? Mm, nie ma dzisiaj, myślę, że takie w ogóle potrzeby żywności, jeżeli chodzi o całość inflacji, nie jest taka droga jak zapisu, więc nie ma potrzeby do tego, żeby ją obniżać. Inflację trzeba systemowo obniżać, jak chociażby cenami paliw. No, to jest podstawowe narzędzie antyinflacyjne. E, niwelować skutki, a nie tylko i wyłącznie walczyć z przyczynami. Więc no, w czarnych myślę, że ma takie swoje doświadczenie drogiej żywności, rekordowej inflacji. Dzisiaj tej rekordowej inflacji nie ma, więc takiej też konieczności ministerstwo Finansów pani widzi. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był Miłosz Motyka, minister Energii Polskiej Stronnictwo Ludowe. Dziękuję bardzo. To była powtórka programu. Nic straconego. W Polskim Radiu powiedzieli Sławomir Ćwik poseł Centrum i Grzegorz Osiecki. Smowa dnia nie ma pan obaw o pozycję Pauliny Heninklowskiej, szefowej centrum, w kontekście wniosku o wotum nieufności? Żadnych. Po pierwsze, pani minister jest dobrym ministrem, a poza tym nie wyobrażam sobie, żeby opozycja miała meblować rząd koalicji 15 października. Jak się rozmawia z koalicjantami, to słyszymy wątpliwości ze strony PSL-u. Część posłów może zagłosować nawet przeciw. Bartosz Romowicz z Polski 2050. To może ta pozycja nie jest taka niekwestionowana, nie mówiąc o tym, że głosowanie nie odbędzie się na na tym posiedzeniu, tylko zostało przełożone na kolejne. Nie słyszałem oficjalnych wypowiedzi ze strony posłów PSL-u krytykujących panią minister. Co do posła Romowicza, no to ma konflikt z panią minister praktycznie od samego początku. Pan mówi, że pan nie słyszał ludowców, którzy o tym mówią, ale Krzysztof Paszek wymienia na przykład kwestię polityki drzewnej, do tego dorzuca swoje konfederacje. No to są jakieś wątpliwości dotyczące polityki. Jeśli tesartowej. chodzi o kwestie lasów, to to było jedno z porozumień koalicji i z tym szliśmy też do wyborów, kwestie ograniczenia wycinki najcenniejszych zasobów leśnych w Polsce i to jest realizowane. Jednocześnie wolumen wyciętych drzew, jeśli chodzi o surowiec, aby zapewnić potrzeby naszego przemysłu wcale nie uległ zmniejszeniu. Wycinane są po prostu lasy gospodarcze, a jednocześnie został ograniczony eksport drewna w stanie okrągłym do Chin, co było patologią rządów Prawa i Sprawiedliwości. A kolejny punkt sporny z psl to jest łowiectwo. Tutaj oczywiście jest lobby myśliwskie, ale wydaje mi się, że też jest porozumienie. Łowczy krajowy jednak był wybrany w porozumieniu bardzo ścisłym z psl ale jest to właściwie ich kandydat. Także nie rozumiem trochę tych zarzutów. Dzisiaj mamy nowy sondaż Interi, w którym mamy ocenę rządu Donalda Tuska. 41% pozytywnie ocenia działalność rządu, a 53% negatywnie. Czy to jest żółta kartka? W dużej mierze wynika to z tego, że większa część społeczeństwa oczekiwała szybkiego rozliczenia afer z rządów Prawa i Sprawiedliwości, co się przeciąga niestety. Jest to z jednej strony spowodowane, oczywiście zabetonowaniem prokuratury przez Zbigniewa Ziobra, aby utrudnić te postępowania, ale mam nadzieję, że jednak będzie z czasem to postępowało szybciej, aczkolwiek miejmy też na względzie, że te postępowania są utrudniane przez to, że wielu polityków związanych z prawem i sprawiedliwością ucieka z Polski. Woleli siedzieć w areszcie, tak w Wielkiej Brytanii jak szef RAS-u, czy też na garnuszku Orbana w Budapeszcie, aniżeli odpowiedzieć przed prokuratorem na zarzuty związane z malwersacjami z czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Sytuacja w Budapeszcie na pewno się zmieniła. Wczoraj minister Żurek informował, że zwrócił się do węgierskich ministrów. Udzielenie informacji, czy Zbigniewowi i Marcinowi i Romanowskiemu przyznano status uchodźców albo azyl. Jeżeli nastąpi jakieś przyspieszenie w tej sprawie, to poparcie rządu odbije? To oczywiście nie jest jedyną kwestią. Mamy też sytuację taką, że środowisko nie tylko opozycji, ale też i obozu prezydenckiego skupia się przede wszystkim na krytyce działalności rządu. Sytuacja nie jest prosta i łatwa, szczególnie w zakresie ochrony zdrowia. Te potrzeby są znacznie większe niż możliwości budżetu, mimo że wydatki na ochronę zdrowia w tym roku w budżecie to jest ponad 230 miliardów złotych. Praktycznie co trzecia złotówka, która trafia do budżetu jest przeznaczana na ochronę zdrowia. Niemniej jednak też ustawy przyjęte w czasach Rządu Prawa i Sprawiedliwości powoduje że większość tych środków przekazywana jest od razu na wynagrodzenia medyków, które rosną znacznie szybciej aniżeli inflacja, aniżeli wynagrodzenia w innych sektorach. No dobrze, ale jesteście ponad dwa lata przy władzy. Dlaczego ta ustawa nie została zmieniona? Ja nie przypominam przez te ostatnie dwa lata, żeby ważna ustawa reformująca państwo polskie została podpisana przez prezydenta. Czy przez Andrzeja Dudę, czy przez Karola Nawrockiego. Prezydenci z obozu Prawa i Sprawiedliwości nie myślą w mojej ocenie o przyszłości Polski, a myślą jedynie w kontekście najbliższych wyborów parlamentarnych i interesu Prawa i Sprawiedliwości i prezesa Kaczyńskiego. Andrzej Duda podpisywał całkiem sporo ustaw. Karol Nawrocki wetuje dużo, ale to jest kilkanaście procent ustaw, które przychodzą do jego kancelarii. No tak, ale to, to są, weta, są kluczowe Tak, To znaczy ustawy. większość przychodzi. To jaki jest plan w takim razie na ochronę zdrowia? Bo pani minister mówi od zeszłego roku, że brakuje 20 miliardów złotych na to, żeby spełnić wszystkie kontrakty i to, co wynika z ustawy, z ustawy podwyżkowej. Tylko jeśli chodzi o pana prezydenta. Owszem, podpisuje większość ustaw, ale to są ustawy, które nie są kluczowymi ustawami. Na ustawy przykład KSC podpisał ostatnio. Ale z kolei ustawę o usługach cyfrowych zawetował, która była bardzo istotna, która chroniła polskich konsumentów przed big techami, głównie amerykańskimi czy chińskim TikTokiem i tej ustawy nie podpisał. Wrócę do kwestii Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Słyszymy zapowiedź, że będzie wniosek o Trybunał Stanu. Pana zdaniem to w ogóle jest realny scenariusz na tę kadencję? Do postawienia przed Trybunałem Stanu wymagane jest trzy piąte głosów posłów, a więc 276, to wydaje się to nierealne. Natomiast ciekaw jestem, czy politycy Prawa i Sprawiedliwości nadal tak będą chętnie bronić Zbigniewa Ziobry, nie tylko ze względu na to, że ucieka on z Polski i szkaluje Polskę z zagranicy wnioskując o azyl polityczny, ale też kiedy słyszymy o tym, że firmy powiązane z prezesem firmy Zonda Krypto w czasie trwania prac nad ustawą o kryptoaktywach przekazały na fundację powiązaną ze Zbigniewem Ziobry, co najmniej pół miliona złotych. Ta firma była zainteresowana, żeby w Polsce nie było organu nadzoru w rozumieniu rozporządzenia Mika, ponieważ wtedy nie ma żadnego organu w Polsce, który chroniłby polskich konsumentów na rynku kryptoaktywów przed działalnością tego typu firm. W Polskim Radiu powiedzieli Maciej Konieczny, Partia Razem i Roch Kowalski. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Czy myśli pan, że Peter Madziar spełni pokładane w nim oczekiwania? Myślę, że w oczywisty sposób nie, bo te oczekiwania są tak ogromne i tak różnorodne, że spełnić się ich nie da. Co nie zmienia faktu, że ta zmiana na Węgrzech jest dobrą zmianą z perspektywy Polski. Przede wszystkim dlatego, że Orban był sojusznikiem Rosji, był hamulcowym Unii Europejskiej, był przywódcą, który polskim interesom szkodził, więc nawet jeżeli nowy premier nie spełni tych wszystkich pokładanych w nim różnorodnych oczekiwań, to i tak jest dla Polski dobra informacja. Stuprocentowej w nie mamy. Jeżeli czegoś bym się spodziewał to, że Węgry nie będą na przedzie tej grupy państw, które Ukrainie pomagają. Już takie zapowiedzi Mandziara są, że nie chcę uczestniczyć w tych programach pomocowych. Z mojej perspektywy, jeżeli nie będą ich blokować, a wszystko wygląda na to, że na tym zmiana będzie polegała, to już dużo. A odbetonowanie systemu Viktora Orbana, przywracanie szeroko rozumianej praworządności, bo tak sobie myślę, że jak się ma takie narzędzia, to trudno z nich rezygnować. Węgrzy swoje nadzieje pokładać mogą w tym, że jednak to nie jest tak jak w Polsce zmiana jednej partii na drugą. To nie jest tak, że jeden stary konglomerat partyjno-medialny wymienia się z kolejnym i te obozy walczą na śmierć i życie, tylko na dobre i na złe na Węgrzech. To jednak jest zupełnie nowa siła. Siła składająca się nie jest z zawodowych polityków, ale jest z osób, które są świeżakami w tym parlamencie węgierskim i oczywiście to może zakończyć się spektakularną katastrofą z tego powodu, ale daje też nadzieję, że, że ta zmiana będzie realna. A czy pan podziela takie opinie? że te wybory węgierskie zatrzymały pochód prawicowych populistów w Europie? Ja myślę, że nieudacznictwo i szaleństwo Donalda Trumpa skutecznie powstrzymuje pochód populistycznej prawicy na całym świecie. Patrwałbym tutaj istotnego czynnika. Jeżeli chodzi o pochód w Europie, to zobaczymy, bo zaraz mamy wybory w Bułgarii, które mogą pójść w drugą stronę. Wczoraj słyszałem taki argument prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który tłumaczył, że to poparcie PiSu dla Wiktora Orbana to wcale nie było poparcie i że rezultat węgierskich wyborów najlepiej pokazuje, że wszystkie tezy o tym, że Węgry nie są liberalną demokracją były chybione. To w oczywisty sposób nie jest prawda. Dlaczego wszyscy się zastanawiali, czy TISA będzie miała te dwie trzecie? Bo było jasne, że jeżeli tych dwóch trzecich nie będzie, to te bezpieczniki wstawione tam przez Orbana, to obsadzenie stanowisk, tak żeby nie były one łatwo weryfikowane w demokratycznych wyborach, to wszystko blokowałoby działania nowej władzy. Więc tak naprawdę to zadziałało dlatego, że Węgrzy masowo poszli do wyborów i aż większość dwóch trzecich trafi do Tisy, Bo to, co jest wadą tego systemu Systemu węgierskiego w Mojozaniczy i Jowy tym razem zadziałało na korzyść, ale, ale nie przywiązywałbym się do tego. Myślę, że system proporcjonalny, taki jaki szczęśliwie wciąż mamy w Polsce, choć nie idealny, jest optymalny. Ta gonitwa za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim zaczyna przypominać kreskówkę bardziej niż poważną dyskusję. Ja tym przesadnie nie żyję. Pewnie gdzieś panowie Ziobro i Romanowski uciekną dalej. Jest to dość żenujące w ich wykonaniu. Nie są gotowi stanąć przed polskim wymianę sprawiedliwości, ale Polska się od tego nie zawali. Teraz, jeżeli rządzą, rządzi platforma obywatelska i chciałaby naprawić Polskę, żeby skończyć z bezkarnością polityków, to niech się zajmie Romanem Kiertychem. Bo ja nie chcę żyć w Polsce, w której jedni rządzą jak co wróci PiS, to wrócą Romanowski i, i Ziobro do Polski, ale wyjedzie Giertych i tak będziemy się bawić. Ja bym chciał, żeby politycy niezależnie od opcji mogli liczyć na uczciwe procesy i na rozliczenie ich ewentualnych przewin. A ewidentnie, i wszyscy, którzy patrzą na sprawę Romana Giertyka to widzą, wciąż to tak nie działa. Chodzi o ujawniane przez wirtualną Polskę informację o mecenasie Giertychu, który, już uproszczę tę historię, miał współpracować między innymi z Rosjanami i od nich dostawać pieniądze. Którego udział w wyprowadzeniu? pieniędzy z Polnordów w świetle tych informacji medialnych wydaje się być oczywisty, ale, no, że dla ale, poprzedniego... wysuwa pan taką hipotezę, że nad Romanem Giertykiem jest roztoczony parasol ochronny? To nie jest bardzo odważna hipoteza. No. Była zmiana prokuratury, która doprowadziła do tego, że ta sprawa została, delikatnie mówiąc, spowolniona. Mamy informacje dziennikarskie, które naprawdę nie pozostają wątpliwości, a pomimo to nie spotyka go odpowiedzialność karna, ale nawet jest przywracany do roli pełnoprawnego członka Koalicji Obywatelskiej. I tak to działa, więc jeżeli nie chcemy mieć Polski, w której jak rządzi. PiS, to wyjeżdża Roman Giertek, a jak rządzi Platforma, to wyjeżdżają Ziobro i Romanowski i wracają w odwrotnej sytuacji. To potrzebujemy czegoś więcej niż rozliczeń jednej partii przez drugą. W Polskim Radiu powiedzieli... Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli twoje, Spoon Co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły